No to się ma tu WWDŻPL, ten co zawsze prowadzi każdy podcast, oczywiście, bo tylko ja umiem to prowadzić. Tak samo jak ja pisałem, głównie live bloga. Bóg mi się iPhone zawiesił, przepraszam. Tak, bo się bardzo. dla Tomka zawiesił iPhone, WWDŻPL, Robert Cywilski i Tomek Doktorski jako Tomek Doktorski. Tak, jasne. Bo tak samo się nazywa, tak samo, taką samą maksywkę. Tomku, jak relacje po konferencji CD Projektu? Czy eee. nagrywa w ogóle? Tak, tak chyba. Na połowę przespałem, znaczy nie przespałem, tylko walczyłem z iPhonem, żeby móc wam przekazywać relacje, także tutaj e, moje wytłumaczenie. Także... A, czyli może ja mam powiedzieć, w ogóle czemu ja mam okulary na sobie, nie wiem dlaczego. czego. Już... I tak nie widzę, więc po co. Tak, właśnie tak nie widzę, więc po co. Więc sytuacja jest taka, że konferencja CD Projektu na pewno została zdominowana przez THQ, tak? Mieliśmy THQ, mieliśmy panią z THQ, blondynkę, chyba. Jaką blondynkę? Blunetkę, co ty? Co ty? ty nie wiem, stoi za nami. ale ciemno było, no. <śmiech> ale fa fajne głosy miała. I... No i co mogę więc powiedzieć? No było After Fall, mnie zainteresowało, zainteresowało, wyglądałeś wyglądałeś tak Średnio widać, to było Alfa, ale no było całkiem nieźle. Polska gra jak mówiłem nikoliv. Nie że głównie w postaci po, po, po strzach czy po zadawanych czasach nie, no, a nie Sp, tak w, w, spadały, jakby miały narkolepsję. No dokładnie, jakby dokładnie. Zasylpiały. Ale, ale... ale no, to Alfa da się zrozumieć. E, sama gra wyglądała fajnie. Widać, znaczy na pewno, widać, co starano się osiągnąć, czy to się uda, to nie wiem. Pisałam o tym na blogu, że klimat jest cholernie ciężki. Próbowano e, zbudować taki klimat ciągłego zagrożenia, ciągłego niebezpieczeństwa, że zaraz coś wyskoczy na nas. To było trochę przewidywalne, jak coś tam się zawalało. Chociaż no to to było widać, mówię, tak jak nie było nie zawsze, bo na przykład to. był moment, kiedy coś betonowego spadło na NPC. Znaczy, tak jak gdyby trzeba mieć głośniki dobre, bo bez skóry, tak. a bez głośników by tego efektu nie było, eee. nie było tak kosztownego. Wracam. A, a także tak, tak, było fajne. Ale główny był to wygląda jak sieć. No, nikt ci będzie. zwracam <grym> uwagę na dźwięk. Fajny jest całkiem dźwięk otoczenia, choć widać, że to jeszcze nie wszystko, że na pewno będzie więcej, bo to Alfa, podobało mi się. Całkiem, całkiem dobra polska gra. Patrzę po Two Worlds 2, możemy mieć no, naprawdę wiele hitów. No i mi nie, na, na której tak. właśnie czekamy. Po nie, około 18 będzie live coverage. Z Wiedźmina, wszystko dobrze. Fajnie właśnie patrzę na Piotra Gnypa, który pali papierosa. Tak on pali, Nie, oh dużo ludzi z branży, cholernie. A, fajnie, jest, można podejść, nawet otrzeć się łokciem o kogoś. Tak, ja yy, ciągle, ale tak. wracając, yy, było niewiele o, o Space Marines, Warhammer 40 Było wiele trailerów, które były powtarzane sześć razy, wszystkie. Tak, bo potem się skopowałem, że to był ten sam trailer, tylko żeby, że po tym trailerze następowała prezentacja tej, tej kolejnej gry. Tak, to coś to... świetnego. Tak, ale chyba wszyscy nie za to, yy. bo, bo osób wyszło. Co do Homefronta, na grę, jakby zainteresowanie mojej wzrostu jakiś czas temu, kompletnie nie spodziewałem się tego, czego Zobaczyłem, to miało być coś w stylu Half-Life 2, ale w Stanach Zjednoczonych, tak? I tylko że Koreańcy zamiast wojsk kombinatu. Dostałem. Wow, coś. Naprawdę fajnego. To było takie bardziej połączenie bardziej w stronę Modern Warfare 2 z małymi odchołami w stronę Half-Life 2, czyli skrypty, skrypty i raz skrypty całkiem fajnie zrobione. No, mi się podobało, nie wiem jak to wie. Chyba patrzyłeś na konfront, to już chyba wtedy nawet tobie iPhone. No, jeśli nie się no, Ja z tych, z, tych, z tych zapamiętałem, że najbardziej czekam na, na Red Faction na Gdzie było dużo plazmy? Iskier i widzę, że w stronę filmową bardziej idzie Red Faction. No dokładnie. <laughs> no dokładnie, Powiedziałem właśnie, że Red Faction idzie w stronę filmową, ale mnie ucięło. Co jeszcze mogę powiedzieć? Było dość krótko, dziwnie, właśnie, wiele rzeczy powtarzało. Jakoś niewiele pamiętam z tego. Znaczy a. było nudno? O takie zdarzenia, nie wiem czy. czy znaczy, że... chodzi inaczej. To co pokazywali było fajne, samo prowadzenie było nudne. No, pod kiedy Miłosz Tadeusz, i nie pamiętam sam jak się nazywał, nie wiem który. Ten, ten z Territory, który jest bardziej sofisticated, jak to mówię. Pojawiły się zabawy publiczność. To była akurat fajna część, fajnie było posłuchać. Takie lanie w. Tak, a Tak, żart ale. Tak, żart. O, o, o Ale nie było całkiem nieźle. Mi się podobało. No, znaczy w sensie, nie, no. A poprzednia, poprzednia wiosna mi się bardziej podobała. Zobaczymy, co na tym. Czy znaczy mówię, mówi. że podobało mi się to, co, co, co robi? Miłousz, mi, Miło, Miłodeusz. Miłodeusz. Ale ogółem konferencja, no, taka średnia Prawdopodobnie wszystko zostało jakby. Wszystko jest zbierane na Wiedźmina 2, bo Wiedźmin 2 będzie oczy o 18.00. Będziemy, jak mówiłem, robić coverage. Będzie fajnie. No. Co mogę powiedzieć? CD Projekt. Mi że Metal Gear Rising będzie wydawał. Tak, ja już wcześniej, a mi przypomniało, że więcej, już wcześniej chyba to widziałem, a no tak, ten Projekt wydaje Metal Gear Rising, e, podobnie na Xboxa, tak mi się wydaje, bo wersję na PS3 będzie wydawać Sony. I no, wow, no, co mogę powiedzieć? Filmy, trochę gier na konsole i trochę gier na komputer, od znanych już wydawców, głównie od THQ, ale będzie na przykład Guild Wars 2, który ja nazwałem Final Fantasy 14, ale to Guild Wars 2. No, no. Co mogę jeszcze powiedzieć? Co, czego się spodziewasz na części konferencji o Wiedźminie 2? Yy, że pokażą Wiedźmina 2. Świetnie! No właśnie ci, e, nie, niczego nie dowiedzieliśmy się o goodotgames.com, czyli stronie, która też służy za program lojalnościowy CD Projektu. E, poligamia swojego czasu chyba dzisiaj rano, wczoraj wieczorem nawet może, nie pamiętam, e, wysnuła plotkę, że Wiedźmin 2 będzie dostępny na stronie gog.com, czyli goodotgames.com, czyli, że good Games zamieni się w coś podobnego Steamowi, o czym była już wcześniej mowa wow, jeśli będzie można w programie Lonalnej, chciałbym do projektu kupować też nowe gry, a nie tylko w tej chwili na te starocie, to ja jestem no nie, za. Nie było zmianki, więc, więc nie wiemy co. Prawdopodobnie, nie jeżeli by już coś było. się pokaże, to na konferencji o Wiedźminie. Ani o tej, o, o, o, o, o, o, o, o sytuacji z projektu też nie było. Bo tam Obie, obiecuję, że próbuję złapać Gnypa za tyłek na afterparty. Dobra, dobra. I z, Założymy no ja się o ile. Się o ile się założymy. założymy. E, nie wiem, nie? O, o tego iPhone'a, co mi się zawieszy. <głos> Dobra, <głos> jestem za, będę miał iPhone'a. Dzięki wielkie za zapraszam zapraszamy na następny, na następny coverage. Będzie fajnie, wiem, że trochę chaotycznie było, ale potem za, za, nauczyłem się, jak robić live coverage, także... Spoko. No, to chyba tyle ode mnie. Czemu ja zawsze mów, muszę najwięcej mówić? Bo mam parcie na szkło. Bo masz. 3 3pl Tak. O, tak. I to doktorski. Dlaczego ja go muszę sam odpowiadać? Ty masz pancę no.